Na polu w Chrząstowie trzy uprawy. Pierwsza rzepak, druga kukurydza, trzecia pszenica. O pszenicy już rozmawialiśmy, ale wróćmy na chwilę jeszcze do kukurydzy. Kukurydza wygląda całkiem, całkiem. Tak. Czym ona była chroniona? Jeżeli chodzi o ochronę herbicydową, tutaj został zastosowany produkt LUMAX w dawce 3 litrów na hektar. Czyli jeden herbicyd wystarczył? Tak, tutaj jeden herbicyd wystarczy, żeby utrzymać tą plantację w odpowiednim stanie. Plantacja wygląda dobrze i pewnie jest odporna, a to wynika najczęściej z dobrego i zbilansowanego nawożenia. W jaki sposób więc ona była nawożona i czym? Tutaj na tych naszych poletkach doświadczalnych mamy szereg kombinacji nawozowych o nawozy naszej firmy, jak i poletka kontrolne, gdzie są zastosowane nawozy konkurencyjnych firm. Z naszej strony tutaj był zastosowany nawóz Eurofertil Top 35 NP, który w swoim składzie zawiera 15% azotu, 20% fosforu, jak i również siarkę, cynk, magnes i wap. Jest to nawóz skomponowane idealnie pod potrzeby kukurydzy, szczególnie tutaj, żeby zapewnić bardzo dobry start tej rośliny, dobrze ją ukorzenić tak, żeby dobrze sobie radziła w dalszych fazach rozwojowych. Te rośliny, które są dobrze ukorzenione, one sobie lepiej radzą później z każdym stresem. Mam tu na myśli stres wodny, gdzie bardzo często ten okres letni jest bogaty w wysokie temperatury, mało opadów, no i wtedy kukurydza przeżywa ten stres, gdzie no, gdzieś odbija się to w konsekwencji na plonie który możemy uzyskać. W tym roku sytuacja jest taka, że nie było suszy majowej, wiosna jest cały czas mokra, chociaż była troszeczkę yy, zimna. Właśnie tu na tych naszych poletkach też można zobaczyć, bo mamy też kukurydzę siane w dwóch terminach i ten termin powiedzmy 20 kwietnia, no widzimy, że no mamy ewidentnie tą kukurydzę mniejszą, aniżeli gdzie były siane w pierwszym tygodniu majowym. I wynika właśnie to z tego, że no były niższe temperatury, jeszcze nie była odpowiednia temperatura gleby, yy, było zimno, padały deszcze, ta gleba po prostu została zbita, no i kukurydza ma teraz gorsze warunki wodno-powietrzne i problem z odpowiednim rozwojem. No plus do tego zimno powodowało gorsze pobieranie tych nawozów, które już zostały, zostały podane, dokładnie. ale duża ilość wody, czy one przypadkiem nie zostały gdzieś nam wymyte w głąb? Tutaj, jeżeli chodzi o nawozy z naszej firmy, tu nie ma takiej obawy, ponieważ my tutaj też mamy Physio Plus w nawozach, czyli ukorzeniacz, który jest odpowiedzialny za odpowiednie rozbudowę tego systemu korzeniowego, żeby ten nawóz, gdzie się mógł przemieścić troszkę głębiej w profilu glebowego, ta kukurydza się miała możliwość go pobrania, efektywnie wykorzystania tych składników pokarmowych, zarówno z tego naszego nawozu, jak i innych nawozów, które, powiedzmy nawozów również azotowych, które zostały zastosowane w tej uprawie. Ona jest odpowiedzialna za rozbudowę systemu korzeniowego, a dzięki temu, że mamy rozbudowany ten system korzeniowy, ta kukurydza ma lepszą zdolność do pobierania składników pokarmowych z gleby, jak i wody. I wtedy mamy te okresowe niedobory wody i ta kukurydza kilka dni dłużej jest w stanie lepiej i budować ten potencjał twórczy. A w planie jest jakieś nawożenie do listy? Tak, tutaj już na naszych poletkach zostanie zastosowany nasz produkt Fertilider Axis, który w swoim składzie zawiera azot, fosfor, cynk i mangan. Od tej fazy już możemy go stosować, czyli od fazy tam szóstego liścia i wtedy też damy dodatkowy zaszczyt energii, jak i też substancje biostymulujące, które też umożliwią kukurydzy łagodniej znieść wszystkie stresy, czy też teraz, jak dzisiaj mamy wczoraj temperatura była 25 stopni, duże nasłonecznienie, dzisiaj mamy silne wiatry, temperatura 18 stopni, też mamy duże wahania tych, tych skoki temperatury, ten produkt też umożliwi lepsze aklimatyzację do tych warunków glebowych, łagodniejsze przechodzenie stresu, no i w konsekwencji na oddanie wysokiego platu. Ale z drugiej strony, jeśli kukurydza jest w takiej wysokości i te międzyrzędzia jeszcze nie są zakryte jej liściami, czy aplikowanie nawozu do listnego nie jest zbyt wczesne, ze względu na to, że jednak spora część nie zostanie w ogóle złapana przez liście rośliny, tylko pójdzie sobie po bokach. Uzależniamy od fazy rozwojowej kukurydzy, ponieważ w fazie 4-6 liścia, no jest ten moment krytyczny, gdy też musimy w tej fazie najlepiej efektywnie pobierany też y, potrzebny jest cynk i musi być dostarczony kukurydzy, żeby ona efektywnie się rozwijała. Także no, tutaj nas też faza rozwojowa kukurydzy do tego zmusza, że musimy w tym okresie po prostu podać ten cynk. Wiadomo, że no w 100% zawsze nie nie jesteśmy w stanie, że ten produkt zostanie w 100% pobrany przez tą kukurydzę, ale mamy też taki produkt jak Ferti Actyl Starter, który jest w kukurydzy. Jest to produkt też stricte doglebowo-nalisny. Tu akurat w tym przypadku tego produktu możemy stosować już w fazie właśnie czwartego liścia i wtedy ten produkt, który nie zostanie pobrany na listnie, będzie też pobrany doglebowo. On jest akurat w swoim składzie, zawiera azot, fosfor, potas, jak i nasz kompleks Ferti Actyl, który jest odpowiedzialny za lepsze ukorzenienie tej rośliny, lep pomaga lepiej wszystkie stresy związane z warunkami pogodowymi. Ostatnia sprawa. Wielu rolników jak już złapało bakcyla biostymulatorów i innych substancji biostymulujących, to już nie chce z tego rezygnować, choć również prawdą jest, że bardzo wielu rolników tego bakcyla nie złapało wcale i takich substancji nie używa. Jakie substancje można było zaaplikować i jakie przynoszą mierzalne efekty. Czy macie doświadczenia, macie to zbadane? Na przestrzeni wielu lat testujemy właśnie te nasze produkty w stacjach doświadczalnych, oceny odmian, jak i również na polach naszych klientów. Tu akurat o wcześniej wspomnianym Ferti Actyl Fertilider Axis to jest to produkt, który oprócz tych mikro i makroelementów, o których mówiłem wcześniej, zawiera właśnie kompleks C Active. Jest to kompleks biostymulujący i on poprawia po jest substancja taka jak glicyna betaina, która działa antystresowo jest IPA, która odpowiedzialna jest za transport składników pokarmowych w roślinie, jak i również aminokwasy, które są nośnikami mikroelementów.